Czas żurawi Jeszcze lato niby, a już jesień prawie Zbierają się na łąkach sejmiki żurawie Ptaki nad ptakami Gdy już kwiaty zwiędną Jeszcze są żurawie Ich mistyczne piękno Majestatem lotu, przenikliwym głosem Ranną mgłę na łąkach przemieniają w rosę Coraz więcej żółci, czerwieni i brązu Jeszcze są żurawie do pierwszego mrozu gdy już będą łąki, gawronie i krucze, odlecą tak tęsknie, przenikliwym kluczem.